Pierwszy Koryntian, rozdział siódmy. A co do tego, o czym mi pisaliście, to dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z niewiastą. Ale ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niech każdy ma swoją własną żonę i każda niech ma własnego męża. Mąż niech oddaje żonie powinną miłość, podobnie i żona mężowi. Żona nie rozporządza własnym ciałem, ale mąż. Podobnież i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. Nie unikajcie jeden drugiego, chyba że za wspólną zgodą na pewien czas, aby się oddać postowi i modlitwie. Potem znów wróćcie do siebie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości. A to mówię pozwalając, a nie rozkazując. Albowiem chciałbym, aby wszyscy ludzie byli jak ja, ale każdy ma swój własny dar od Boga, jeden taki, drugi inny. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie i wdowom. Dobrze im, jeżeli pozostaną jak ja. Ale jeśli się wstrzymać nie mogą, niechże w stan małżeński wstąpią, bo lepiej w stan małżeński wstąpić, aniżeli się rozpalać. Tym zaś, którzy są w stanie małżeńskim, rozkazuję nie ja, ale pan. Żona niech nie odchodzi od swego męża. Gdyby zaś odeszła, niechaj pozostanie samotną, albo niech się z mężem pojedna. Mąż również niechaj żony nie opuszcza. Pozostałem zaś, mówię, ja, a nie pan. Jeśli który brat ma żonę niewierzącą, a ta zgadza się z nim mieszkać, niechże jej nie opuszcza. I żona, która ma męża niewierzącego, a on zgadza się z nią mieszkać, niechże go nie opuszcza. Albowiem poświęcony jest mąż niewierzący przez żonę i żona niewierząca poświęcona jest przez męża. Bo inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a teraz są święte. A jeśli niewierzący chce się rozejść, niechże odejdzie. Nie jest niewolniczo związany brat albo siostra w tym wypadku, albowiem do pokoju nas Bóg powołał. Bo skąd wiesz, żono, czy zbawisz męża? Albo skąd ty wiesz, mężu, czy zbawisz żonę? Poza tym niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg. Tak też we wszystkich zborach postanawiam. Jeśli ktoś został powołany jako obrzezany, niech nie ukrywa obrzezania. A jeśli ktoś został powołany jako nieobrzezany, niech się nie obrzezuje. Obrzezanie jest niczym i nieobrzezanie jest niczym ale tylko zachowywanie przykazań Bożych. Każdy w tym powołaniu, w którym powołany jest, niech pozostaje. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem, nie troszcz się o to, ale jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj z tego. Albowiem kto w Panu powołany jest, będąc niewolnikiem, wyzwoleńcem jest Pana. Także też kto jest powołany, będąc wolnym, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogo jesteście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Bracia, niech każdy trwa u Boga w takim stanie, w jakim został powołany. A co do panien, rozkazu pańskiego nie mam. Wszakże wypowiadam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pańskiemu zasługuje na wiarę. Uważam, iż przy obecnych utrapieniach dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jakim jest. Jesteś złączony z żoną, nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś złączony z żoną, nie szukaj żony A jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś Jeśli też panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła Wszakże tacy będą mieli doczesne kłopoty Lecz ja chciałbym wam tego oszczędzić A to mówię, bracia, ponieważ czas, który pozostał, krótki jest Ażeby i ci, którzy żony mają, żyli tak, jakby ich nie mieli A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali A ci, którzy się radują, jakby się nie radowali a którzy kupują, jakby nie posiadali. A którzy używają tego świata, jakby go nie używali, bo przemija kształt tego świata. Ale chcę, abyście byli bez trosk. Nie żonaty troszczy się o rzeczy pańskie, o to jak podobać się panu. A żonaty troszczy się o rzeczy tego świata, jak podobać się żonie. Jest różnica między mężatką i panną. Niezamężna troszczy się o rzeczy pańskie, aby była święta i ciałem i duchem, a mężatka troszczy się o rzeczy tego świata, jak się podobać mężowi. A to mówię dla waszego dobra, nie aby pęta na was narzucać, ale byście postępowali jak przystoi i gorliwie trwali w panu. A jeżeli ktoś uważa, że nieuczciwie zachowuje się wobec swej panny, bo przekwitła, a powinna była wyjść za mąż, niech czyni, co chce, nie zgrzeszy, niech się pobiorą. Kto jednak mocno w sercu postanowił, bez przymusu i będąc panem własnej woli, osądził to w sercu swym, aby zachować pannę swoją w dziewictwie, dobrze czyni. A tak, kto wydaje za mąż, dobrze czyni, a kto nie wydaje za mąż, Lepiej czyni. Żona związana jest tak długo, dopóki żyje mąż jej. Jeśli zaś mąż jej umrze, wolno jej wyjść za mąż za kogo chce, byleby w Panu. Ale według mego zdania szczęśliwsza jest, jeśli tak pozostanie, a mam, że i ja mam Ducha Bożego.